Przez tysiące lat rolnictwa obywaliśmy się bez elektroniki, no ale z tym jest coraz trudniej, zwłaszcza gdy chcemy działać dokładnie, precyzyjnie, ekonomicznie i chcemy korzystać z tych możliwości, które daje nam technika. Czy na pewno jest to konieczne? Pytam pana Filipa Sawczenkę, product managera z firmy KUN. Jest to konieczne, ponieważ zależy nam na produkowaniu większej ilości żywności, na mniejszym areale redukcja kosztów, ochrona środowiska jest bardzo dużo obostrzeń których tak naprawdę bez udziału elektroniki nie jesteśmy w stanie spełnić żeby efektywnie, i opłacalnie produkować żywność. Elektronika daje nam możliwości oszczędzania środków do produkcji, daje nam możliwość precyzyjnego dozowania nawozów oprysków, więc co za tym idzie ochrony środowiska i spełniania coraz bardziej rygorystycznych wymogów. No i oczywiście oszczędność pieniędzy, czyli bardziej efektywne ekonomicznie produkowanie poprzez redukcję, zużycia środków, zużycia nawozu, zużycia oprysku, no i również nasion. No, Ale ten kij ma dwa końce, bo jak zauważa duża część rolników, pierwsze co w maszynie się zepsuje to elektronika. Jak temu zaradzić? Elektronika cały czas jest rozwijana dosyć mocno i y, oczywiście Podejrzewam, że lęk wynika z tego, że jeżeli nam się zepsuje element mechaniczny, widzimy, co się zepsuło, jesteśmy w stanie to w bardzo prosty sposób naprawić. Albo ktoś nam może w tym pomóc. Tak naprawdę sąsiad, bo nie wiem, sąsiad mnie spawać i tak dalej, nam to zrobi. Jeżeli nam się psuje elektronika, zwykły, przeciętny użytkownik wie, że po prostu wyświetlacz nie działa albo nie działa nam jakaś funkcja na maszynie, ale z jakiego powodu, tego nie wie. W większości przypadków są to stosunkowo proste awarie, ale wymagają wykwalifikowanego personelu i fachowej wiedzy. Serwisant, który jest przeszkolony, który ma wiedzę, ma narzędzia, czyli komputery diagnostyczne i tak dalej, jest w stanie taką usterkę zdiagnozować i usunąć naprawdę w ciągu nawet czasami minut, a czasami nawet przez telefon. Stoimy teraz przy agregacie uprawosiewnym ESPRO 4000R e, i proszę powiedzieć, gdzie tu są e, czujniki e, do tych wszystkich komputerów? Co one mierzą? Gdzie mierzą? Jak mierzą? Siewnik S Pro jest e, siewnikiem e, dosyć e, ciekawym, jeżeli chodzi o same czujniki e, Mamy czujniki obrotów aparatu wysiewającego, ponieważ, żeby precyzyjnie dozować w każdym momencie musimy wiedzieć jakie mamy obroty aparatu, żeby system mógł reagować w zależności od zmian prędkości roboczej, żeby system mógł reagować w momencie, jeżeli używamy mapy zmiennego dawkowania, co też jest istotne. Bo mówimy o wysiewie nasion czy nawozu? Tak, mówimy o wysiewie nasion. Nasiona również możemy dawkować w oparciu o mapy zmiennego dawkowania, po to, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał gleby, a po to również, żeby nie siać tam, gdzie nie mamy szansy na uzyskanie obfitego plonu ponieważ potencjał plonotwórczy gleby jest bardzo słaby wysiewamy wtedy mniej nasion bo po prostu szkoda materiału ale to z tego wynika, że w tym siewniku nie będziemy w ogóle robić próby kręconej tylko wsadzimy do komputera mapkę pola i już komputer sam obliczy ile ma iść na metr bieżący. Próbę kręconą musimy zrobić A ponieważ... Jednak. Tak. Próbę kręconą robimy z tego względu, żeby system wiedział, jaki jest współczynnik e, gęstości materiału. Jeżeli system już będzie wiedział ile waży litr materiału w uproszczeniu mówiąc, on będzie to efektywnie dozował i zmieniał sobie dawki. Czyli tylko samymi, samymi obrotami z wałka system będzie w stanie regulować dawkę wysiewu, ale musi wiedzieć ile waży jeden litr. Następny czujnik, kolejne, bo widzę, to sporo tego będzie. Kolejne czujniki, które są e, też e, w zasadzie nowością w naszej maszynie to jest system VistaFlow, tak jak mamy tutaj naklejkę. Czujniki są montowane na głowicy wysiewającej, w najbogatszej opcji możemy mieć czujniki na każdym wylocie. Czujniki te monitorują nam przepływ nasion w przewodzie. Tak. Dzięki temu w momencie kiedy nastąpi gdzieś zapchanie przewodu, system automatycznie nam mówi, który przewód został zapchany po to, żebyśmy mogli jak najszybciej zareagować. System również monitoruje zawory ścieżkujące w momencie, kiedy są zamykane, wtedy kiedy robimy ścieżkę technologiczną, czy zawór zamknął się całkowicie, czy nie podeszło, jakaś, nie podeszło jakieś zanieczyszczenie pod klapkę i czy zawór nie przepuszcza nasion. Wtedy również mamy alarm, że zawór nie do końca się zamknął, należy zrobić cykl otwarcia-zamknięcia po to, żeby umożliwić zanieczyszczeniu przepłynięcie dalej albo yy, otworzyć Wysiąść, głowicę przeczyścić i przeczyścić głowicę, dokładnie kolejne czujniki, które mamy to jest oczywiście czujnik obrotów wentylatora jest to również istotny element dla nas, bo w zależności od rodzaju materiału wysiewającego wysiewanego, w zależności od dawki również prędkości obroty wentylatora muszą być ustawione na konkretną wartość ponieważ wraz yy, ze wzrostem dawki i prędkości Wentylator musi pracować szybciej po to, żeby zapewnić odpowiedni przepływ masy, ponieważ prędkość zwiększa chwilowy przepływ masy przez układ, więc potrzebujemy więcej powietrza, żeby to przetransportować. No rzeczywiście tego już bez elektroniki byśmy nie zrobili, no bo takich obliczeń też na bieżąco też rzeczywistym człowiek nie wykona. Tak, więc... Również systemy sterowania w ciągnikach umożliwiają nam automatycznie, automatyczne uruchomienie aparatu wysiewającego na uwrociu zawsze w tym samym miejscu, po to żeby uwrocie było zawsze równo wysiane, żeby nie pozostawiać tzw. zębów i nie pozostawiać materiałów przesianych, niedosianych, to również wpływa na ekonomię, a tak naprawdę to są Niby drobne rzeczy, ale jeżeli to przemnożymy przez hektary, przez cykle zawroci, robi się z tego całkiem, całkiem duża oszczędność, która tak naprawdę wiele nie wymaga, żeby ją zastosować. Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki wymysł, a tak naprawdę skuteczny i dający nam wymierne korzyści. Zanim przejdziemy do opryskiwacza, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to jeszcze bym chciała spytać: sterowanie tym wszystkim jest dostępne z poziomu takiego komputera, jak bywa, instalowany w traktorach? Czy to jakiś dedykowany wasz komputer? Każda z maszyn, które mamy tutaj na stoisku, może być lub jest obligatoryjnie wyposażona w system ISOBAS. Na przykład Espro jest dostępny tylko w wersji izobas, czyli w wersji, która może się komunikować z każdym wyświetlaczem producenta ciągnika, który jest certyfikowany w technologii. No jest to Tak. Więc Spro tylko w izobasie opryskiwacz ma możliwość jako opcjonalnego wyposażenia technologii izobas. Może być również wyposażony w dedykowany wyświetlacz. Prasy również mogą być w technologii albo izobas, albo z dedykowanym wyświetlaczem. Rozsiewacze również póki co jeszcze są oferowane w technologii oprócz izobas w technologii z dedykowanym wyświetlaczem. A tak. jeśli chodzi o prasy, to co tam się mierzy w środku czujniki czego? Będą. W prasach mamy w porównaniu do na przykład opryskiwacza czy siewnika punktowego troszkę prostszy system, ale e, mamy czujniki prawidłowego otwarcia, zamknięcia klapy, e, mamy czujniki równomierności podawania materiału, żeby balot był równej, równej średnicy. z Czyli jeśli lewą idzie bania, trochę więcej niż to to. prawą, to system nam zasygnalizuje, Dokładnie. że jedziemy trochę krzywo Dokładnie. względem wałka. Dokładnie tak. No jest kilka takich czujników roboczych, które, które monitorują regulowanie pewnych elementów po to, żeby nic się nie stało bez naszej wiedzy. Generalnie system jest wielokrotnie prostszy niż, niż przy tych maszynach, przy których stoimy. To jest taki, tak naprawdę kilka czujników, które są niezbędne do życia tej pracy, ale możemy też to wyświetlić w technologii zobacz, po to, żeby nie wkładać sobie kolejnego monitora do ciągnika. A wszystko też idzie w tym kierunku, ponieważ w technologii ISOBUS został oficjalnie wypuszczony nowy protokół komunikacji, który nazywa się TIM, czyli Tractor Implement Management. Część maszyn zaczyna spełniać wymaganie tego certyfikatu i pojawiają się już na rynku pierwsze modele pras, które mogą sterować nam ciągnikiem, czyli prasa. Prasa mówi ciągnikowi, czy ma jechać szybciej, czy wolniej, ponieważ mamy pokos o większej masie, czy objętości. I o mniejszej. Prasa mówi ciągnikowi kiedy ma się zatrzymać, ponieważ komora jest już pełna i automatycznie wystartować wtedy kiedy klapa się zamknie i jesteśmy gotowi do pracy. A po co operator wtedy? W tym momencie operator jest nam potrzebny po to tak naprawdę żeby zapobiec ewentualnemu wypadkowi z udziałem powiedzmy osób trzecich, zwierząt jakichś warunków, które są nieprzewidywalne tak naprawdę, bo y, nawet system nawigacji, y, jeżeli ma nawet wprowadzone przeszkody, teoretycznie mógłby je omijać, ale w zależności od warunków, jeżeli operator jedzie, operator widzi, co się dzieje. System bazuje na tym, co już się dzieje w tym momencie albo co się stało. Operator widzi do przodu, jest w stanie reagować. Jeżeli mamy, nie wiem, lisią norę na polu, operator ją ominie. System dopiero się dowie o tej noży, jak w nią wiedzie. Mieliśmy jeszcze powiedzieć o opryskiwaczu. Wspominał Pan, że on również jest najeżony elektroniką. Żartobliwie można byłoby powiedzieć, że starzy rolnicy w opryskiwaczu znają tylko jeden czujnik obrotowo-optyczny, czyli obróć głowę i popatrz, leci czy nie leci. A co tutaj jest? Czujniki ciśnienia hmm. oraz czujniki przepływu. To jest tak naprawdę podstawowy element, jeżeli chodzi o dzisiejsze opryskiwacze, ponieważ te dwa czujniki mogą występować również równolegle albo jeden z nich na maszynie, ponieważ maszyna może pracować w oparciu o zliczanie przepływu albo w oparciu o ciśnienie jakie jest generowane w belce. Czy czujnik nam zasygnalizuje zapchanie się dyszy? Czujnik nam nie, w tym momencie nie zasygnalizuje zapchania się dyszy, ponieważ jest to bardzo trudne do uzyskania, ponieważ ciśnienie w cieczach rozchodzi się jednakowo. Więc jeżeli zapcha się nam jedna dysza, pozostałe dysze będą dawały większy wydatek w tym momencie. No, i możemy tego nie zauważyć po prostu? Możemy tego nie zauważyć od razu, no, przy czym jest no, tak czy siak wymóg, żeby końcówki było czy dysze były okresowo czyszczone pomóc może w tym na przykład jeżeli chodzi o system Kuna to że nie mamy filtrów na każdej końcówce z osobna tylko mamy końcówki pogrupowane w kilkusztukowe sekcje które mają jeden wspólny filtr więc zamiast kilkudziesięciu filterków do wyczyszczenia mamy jedne tak jak nawet widzimy na belce są takie tutaj czarne małe gruszki jeden filtr odpowiada za powiedzmy 10 końcówek więc ta obsługa codzienna i czyszczenie tego filtra nas no dużo mniej czasu i, i zwłaszcza trudności, zwłaszcza że on jest większy, więc go łatwiej wyczyścić. Dokładnie, no i mamy dużo mniej tych cykli i odkręcania. To co istotne też w opryskiwaczu, oczywiście możliwość sterowania sekcjami, możliwość sterowania każdą końcówką Zależnie, czyli możliwość zamykania końcówka po końcówce w momencie, jeżeli najeżdżamy na już opryskany obszar albo, albo chcemy wyłączyć sobie po prostu z ręki nawet e, oprysk. Czyli domyślnie to GPS zrobi? Tak, domyślnie zrobi to, to system GPS e, i tutaj w przypadku izobas również może być to dedykowany system albo system ciągnikowy. Oczywiście e, system e, opryskiwaczy również umożliwia pracę z mapami zmiennego dawkowania, czyli Zawór regulacyjny dawkę również w momencie zmiany strefy na mapie będzie nam zwiększał lub zmniejszał przepływ po to żeby utrzymać nam zachowaną dawkę. I tutaj wchodzi dosyć ciekawy system jeżeli chodzi o firmę KUN, ponieważ każda końcówka jest przystosowana do określonego wydatku czy zakresu wydatków. I teraz jeżeli pracujemy na mapie zmiennego dawkowania i mamy dosyć skrajne wartości, Jedną końcówką nie jesteśmy w stanie efektywnie zaopatrzyć łanów w odpowiednią dawkę. I tutaj wchodzi system w Kunie, który może mieć do czterech końcówek zamiast jednej, które są sterowane elektrycznie, elektronicznie oczywiście przez system. I w zależności od dawki może pracować automatycznie albo jedna końcówka, albo dwie naraz końcówki po to, żeby zaopatrzyć system w większy wydatek. Nawet do trzech, czterech końcówek może pracować jednocześnie przy bardzo dużych, skrajnych wahaniach, jeżeli chodzi o dawkę rzędu, nie wiem, 100 litrów do 300 litrów. No i oczywiście prędkość tutaj jest cały czas wektorem i zmienną, którą też należy brać pod uwagę. Również KUN wprowadza system autospray, który polega na pulsacyjnym oprysku o bardzo wysokiej częstotliwości. Dzięki temu również jesteśmy w stanie dopasować wielkość kropli do zadania, które robimy, czyli czy pryskamy na chwasty, czy, czy pryskamy na, tak, na owady, czy, czy pryskamy na przykład RSM-em. Pryskając RSM-em robimy sobie dużą kroplę. Jeżeli pryskamy środkiem kontaktowym, robimy krople. Średnią. Jeżeli pliskamy na owady, robimy jak najdrobniejszą kroplę po to, żeby zmaksymalizować pokrycie drobnych przecież owadów, no, bo od pokrycia szkodnika zależy efektywność wykonanego zabiegu. I ten system również, dzięki temu systemowi możemy sobie sterować tą grubością kropli w zależności od zabiegu jaki wykonujemy. No i wtórnym, wtórną funkcją tego systemu jest również możliwość... Oczywiście zamykania każdej dyszy ze sobą, jako taki powiedzmy standard już.